Kwawa kałuża wcale nie mała, lecz duża, mówi do Was po przerwie. Przypomnę, że to jest trzynasty odcinek mojej cud audycji, odcinek tak zwany zjebawczy i takie owe odcinki już teraz będą. To znaczy nie już teraz, tylko takie no, o, owe odcinki będą od odcinka tak zwanego dwunastego. O ile nie zmienię zdania, albo jeżeli ktoś chce na przykład, żebym pochwaliła jego poczynania, tego kogoś, na tak zwanym polu polskiego horroru i grozy, te poczynania, żebym pochwaliła, to niech ów ktoś się do mnie się weźmie się i w tejże materii odezwie się. Proste. Teraz będą zjeby, które teoretycznie już kiedyś były. Zjebie mianowicie tak zwane blogerki kucyponki, czyli takie dziewczątka, które aspirują do miana recenzentek. I teraz malutka tak zwana można powiedzieć dygresja oprócz blogerek kucyponek aspirujących do miana recenzentek literackich są oczywiście inne blogerki albo inni blogerzy którzy recenzują książki i robią te recenzje rzetelnie oraz merytorycznie a to słowo lubię bo Piotr Borowiec to słowo lubi <śmiech> oraz y, ci recenzenci blogerzy recenzują mówiąc brzydko prawidłowo tych blogerów albo blogerek, recenzentów literackich nie ruszam. Mówię tylko, żeby robili swoją robotę dalej. I nie mówię tutaj tylko, a propos i wyłącznie o recenzjach pochwalonych. Spotkałam się z wszelakiego rodzaju recenzjami moich książek i, te i tekstów, prawdę mówiąc w dupie mam, czy recenzja któregoś z moich tekstów jest pochwalona czy zjebawcza. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby recenzja owa była rzetelną recenzją. I teraz padnie pytanie, a jaka ach jaka jest rzetelna recenzja? A raczej, jakie są rze, recenzje nierzetelne? Ja to nie będę tłumaczyła oczywistych oczywistości. Z wiadomego tego względu, że nierzetelnych recenzji ruszam takowe blogerki kucyponki. Oczywiście ja nikomu nie zabronię wyrażać swojej opinii na temat moich książek czy tam opowiadań. Nawet nie mam takiej ambicji, żeby komuś zabraniać wyrażać swojej opinii. To jest, można powiedzieć, wolny kraj i można wyrażać opinię z tym, że Chciałabym, bardzo nawet chciała, żeby te opinie, tak zwane czytelnicze, czy opinie odbiorców, nie były nazywane recenzjami, a tak się bardzo często dzieje. Pani Neczka, blogerka Kucyponka, zdziwiła się bardzo i mnie ofukała, nie, kiedy, tam, kiedy napisałam, że recenzja Emar umieszczona na blogu tejże blogerki Kucyponki jest zła, znaczy źle napisana. Fuknęła mi bloger, blogerka, przepraszam, Kucyponka, takie coś prawie w nos że przecież skoro autorka chce opinię o książce to przecież ją dostała no owszem dostałam i podziękowałam za opinię, ale podziękowałam yy, za opinię, a ta opinia blogerko kucyponko nie jest recenzją no i kolejne fuknięcie. a dlaczego, a dlaczego a proszę wskazać błędy w tej recenzji Fuknęła mi owa blogerka owa kucyponka a w ogóle co to, co to I przecież każdy ma prawo do wyrażenia swojego zdania pierdu pierdu w dupie łata. I teraz tak. Mam coś takiego, co się nazywa wnioskodawstwo daleko idące. Jest taki dowcip, a raczej anegdota skierowana do mężczyzn. Myślę, że to tutaj pasuje. Pada pytanie, czy wiesz, czym się różni kobieta od klocków Lego? No nie wiem, opowiada, opowiada mężczyzna, znaczy samczyk. No, skoro nie wiesz, pada odpowiedź, to lepiej, mój drogi, zostań przy klockach Lego. I to jest bardzo wymowne oraz wszystko od razu wiadomo. Podejrzewam, że blogerki kucyponki są w sytuacji odpowiadania na pytanie, czym się różni recenzja literacka od klocków Lego. Blogi blogerek kucyponek aspirujących do miana recenzentek świadczą o tym, że blogerki kucyponki nie wiedzą, czym się różni recenzja literacka od klocków Lego. Wniosek jest prosty jak konstrukcja cepa, a to jest moje ulubione powiedzenie. Zostańcie przy klockach Lego dziewczyneczki. Ergo Blogerki Kucyponki nie mają pojęcia o tym, czym jest recenzja, jak powinna być zbudowana i co zawierać, znaczy jakie elementy merytoryczne powinna zawierać. Odsyłam blogerki Kucyponki do biblioteki właśnie na dział słowników oraz encyklopedii i mam nadzieję, że tamże się blogerki Kucyponki dowiedzą się i przyswoją sobie tę wiedzę się, na czym polega, co to jest, co powinna zawierać oraz jak powinna wyglądać prawdziwa, rzetelna i oczywiście merytoryczna recenzja. Ja blogerek kucyponek, czy kucyponków, już kurczę, nie wiem jak to się odmienia, nie wysyłam do szkoły z powrotem, ale wysyłam, a nie, pff, sorry, a nie wysyłam do szkoły, ponieważ chyba to nic nie da. Z tego co pamiętam, a pamięć mam no, podobną pamięci słoniowej, że kwestie podstawowe, jeżeli chodzi o literaturę oraz ocenę owej, zostały poruszone w podstawowej szkole właśnie, na zajęciach języka polskiego. Kiedy ja chodziłam do szkoły podstawowej, a było to dawno, dawno, Owszem, był inny system szkolnictwa. Osiem lat podstawówki następnie się przychodziło, albo nie, do szkoły średniej, po której wiadomo, że się szło na studia, albo się nie szło na to nieważne. System się lekko zmienił, ale myślę, że zawartość merytoryczna programu nauczania języka polskiego została przynajmniej ta sama na, pod, na poziomie podstawowym. I że w szkole podstawowej właśnie pani polonistka informuje dzieci, czym jest recenzja literacka i jak się ją pisze. Jak się on pisze, żeby ta recenzja była napisana prawidłowo, prawidłowo skonstruowana, w tym skonstruowana merytorycznie. Naprawdę to nie jest nic trudnego, kochane blogerki, Gusyponki. Wziąć sobie i przyswoić zasady pisania recenzji literackiej. Patrząc na innych recenzentów, blogerów, którzy są w pełni e, zaznajomieni z tematem, i w pełni zasługują na to miano recenzentów, uważam, że można i że ludzie sobie zdają sprawę co to jest recenzja tylko trzeba chcieć no i nie mieć wyżej dupy niż nią srać proste no dobra skoro proste to się mniejszym odmeldowuję na przysłowiową chwilę podczas tej przysłowiowej chwili DJ zapodawam odpowiednie przysłowiowe dźwięki czyli jak mówi przysłowie gra muzyka wracam po przerwie Sprawa kałuża wraca po tej właśnie przerwie, bo nie po dzwonku. <śmiech> Przypomnę, że słuchacie 13 odcinka mojej audycji. A o czym teraz powiem zjebawczo? O czymś, co się zwie hmm, inicjatywy i wpierdol za takowe. Albo, jakby to powiedzieć, reakcja środowiska na to, co poczyniam promocyjnie w sprawie moich tekstów. <śmiech> Innymi słowy dotarło do mnie, że środowisko jako takie jest niezbyt przekonane o słuszności moich działań. Cokolwiek to znaczy, co właśnie powiedziałam. O czymś teraz powiem, to się nazywa kreatywne inicjatywy zawarte w tzw. projektach artystycznych, które te projekty są takie, że wychodzą poza ustalone i skostniały granice, nie mówią, że przyzwoitości, co granice stereotypowe. A do czego są stereotypy? Do dupy. Ale nawet nie do dupy. Dupa to delikatna sprawa i chronić ją należy. Innymi słowy dziwi mnie fakt, zjebywania na tak zwany dzień dobry dobrych pomysłów artystycznych inicjatyw twórczych związanych z czyjąś twórczością. Już wyjaśniam o co chodzi. Niejaki Łukasz Radecki, którego kocham jak brata, przeprowadził ze mną wywiad na łamach również mojego ukochanego Grabarza Polskiego. Grabarz Polski jest moją tak zwaną miłością pierwszego się z tym magazynem zetknięcia, a Łukasz Radecki jest twórcą horroru i okolic tegoż, do którego Łukasza to wzdycham jak fanka pomponiara ale nie o tym chciałam, nie o tym, chciałam o tym, że w wywiadzie Rzece dla Grabarza Polskiego Łukasz Radecki zadał mi pytanie i bardzo dziękuję za to, że mi zadał, znaczy nie jedno pytanie mi zadał, ale w pewnym momencie zadał mi pytanie szczególne, czy nie bałam się reakcji środowiska na moje pomysły promocyjne dotyczące książki pod tytułem Alvetor. I tu muszę zrobić przerwę na oddech Dlatego, że po pierwsze nie wiedziałam, w, jak na to pytanie odpowiedzieć. Tam coś powiedziałam dyplomatycznie. W wywiadzie również nie powiedziałam tego, co sobie wymyśliłam a propos książki i jak to wyglądało. Yy, no to powiem to teraz. Yy, bo sobie wymyśliłam, że po pierwsze w książce pod tytułem Alvetor jako bohaterowie główni wystąpią realne osoby. Pierwsze zdziwienia wyglądały w ten sposób. Ojej. No okej, okay, przełknęłam. Bo sobie wymyśliłam, że po drugie za pomocą sesji zdjęciowej oraz cudownej fotografii Mili Parczewskiej tych moich bohaterów pokażę ludziom. W wersji przed akcją oraz po akcji. Hmm. I też było takie ojej. Bo były również perturbacje w sprawie znalezienia fotografa, bo się nasłuchałam, czego tam nie wolno robić, ile to będzie kosztowało, milion bimbalionów, euro. Nasłuchałam się pierdolenia, ale fotograf jest i myślę, że dała kobieta radę. Następnie, bo sobie wymyśliłam, że po trzecie pokażę tych bohaterów na okładce. I tu też był zgrzyt w sprawie, czy okładka nie będzie, mówiąc ogólnie, za bardzo. No bo przecież, jak może być okładka za bardzo? Moim zdaniem okładka Alwetor jest ok. Nawiązuję do moich planów promocyjnych. A na początku chciałam, żeby ci sami bohaterowie, znaczy ci sami ludzie, którzy zgodzili się wystąpić w powieści, zostali uwidocznieni na zdjęciach i okładce. Ze względów głównie odległości, gdyż bohaterowie owi mieszkają w różnych miastach, zostali nas zastąpieni modelami tylko ta piękna brunetka z siekierą jest tak zwana, tak sama, taka sama. <śmiech> Następnie, bo sobie wymyśliłam, że wydrukuję plakaty z okładkowym zdjęciem i rozdam te plakaty ludziom. A ludzie się dziwili, że za darmo rozdaję, że nie muszą płacić. No, szok. Szok. Następnie, wymyśliłam sobie, że pod jakąś skoczną muzykę, na przykład, na, był taki brany pod uwagę utwór z znaczy grupy pieśni i tańca. DiOro pod tytułem Five Hours, że pod ten właśnie utwór sklecę tak zwany teledysk z tymi moimi bohaterami, jako właśnie promocję książeczki, żeby jakoś inaczej pokazać tychże moich bohaterów, nie w sensu stricte trailerze, jakimś takim przesuwanym obrazkami, tylko w żywych, w rytm muzyki. Ale następnie się okazało, że trafiłam na reżysera, który stwierdził że już nie, zresztą, że budżet, który wzięłam sobie w, w kredycie nisko oprocentowanym z zamiarem zrealizowania teledysku, Wystarczy na tak zwany film krótkometrażowy. Przyznałam rację reżyserowi, który to film niniejszym zresztą powstaje. Wynika z tego, że po pierwsze, znaczy ja już mówiłam, że nie wiedziałam jak się odnieść do pytania Łukasza o to czy się nie bałam reakcji środowiska rozważając wyjebaną w kosmos i nie mieszczącą się w jakichś skalach oceniawczych promocją książki, która to promocja już z zasady wykracza poza jakiekolwiek środowisko horroru i grozy ja się w pierwszym momencie chciałam żachnąć i stwierdzić, że zdanie środowiska na temat moich poczynań promocyjnych mam, że ja w mojej szanownej dupie ale wiadomo dupa jest delikatna, trzeba ją chronić nie miałam w tym momencie, znaczy nie, nie chciałabym w tym momencie być zrozumiana źle ale po pierwsze uważam, że nie ma czegoś takiego jak środowisko polskiego horroru i grozy. Kropka. Czyli wniosek prosty. Nawet jeżeli, to kogo ja bym się miała spytać o tak zwane pozwolenie na to, czy się mogę tak wygłupiać? No powiedzcie mi, kochani, proszę, kogo ja miałam się spytać? A może powinnam złożyć podanie? Z prośbą o rozpatrzenie, ewentualnie uniżenie mojej, mojej że tak powiem, promocji, pomysłów. Kogo? Miałam się spytać o pozwolenie. Jeżeli chodzi o kwestię pozwolenia, to jedyną osobą, z którą uzgadniam zakres i siłę promocji, jestem oczywiście ja oraz moja pani wydawca. Biorąc pod uwagę, że to są moje inicjatywy, moje pomysły oraz moje środki finansowe, uważam, że tymi poczynaniami nikomu krzywdy nie robię. Wiadomo, to jest i to jest również moje ryzyko. Weźcie to proszę pod uwagę. Wiadomo, że promocja kosztuje to wszyscy wiemy, że trzeba mieć pieniądze i trzeba brać pod uwagę, że tego rodzaju zabiegi, że sesja zdjęciowa, że plakaty, że zdjęcia okładkowe, że film oraz rzeczy, które wynikły w międzyczasie, że to kosztuje. To jest moja inwestycja we mnie, mówiąc ogólnie, inwestycja, którą określono, że jest niezwracalna, bo to jest niezwracalne koszty tych działań promocyjnych już dawno przerosły. Moje jakiekolwiek tantiemy ze sprzedaży i powieści i nie oczekuję, żeby i nie oczekiwałam, i nie będę oczekiwała, żeby koszty promocji i tyle tam, tyle pieniędzy, że mi się yy, zwróciły. Oczywiście słyszałam, że co ma zrobić ten, który pieniędzy nie ma. I teraz tak. Spotkałam się z reakcjami zawistnymi, zazdrosnymi, padały i padają w moją stronę określenia, że mam się za lepszą, że sram pieniędzmi, że nie powinnam wyskakiwać przed orkiestrę, że to, co to że to co jest w ogóle, że na pewno jest że tego mojego zachowania promocyjnego, czy ewentualnie tych wygłupów, czy projektów jest drugie dno. Słyszałam, że i tak mi z tego nic nie wyjdzie, że tego się nie robi, że dlaczego uważam, że to jest prawidłowe, skoro nie jest. Że tego jeszcze w Polsce nikt nie robił i dlatego powinnam siedzieć cicho i się nie odzywać Takie coś słyszałam I czasami jeszcze coś takiego słyszę Że pomysły mam szalone Oczywiście każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii, wiadomo Ja natomiast nie mam zamiaru się z niczego tłumaczyć Nikogo jak dotąd swoimi poczynaniami i pomysłami nie skrzywdziłam. Kilka osób nawet zaangażowanych w projekty nawet troszeczkę sobie zarobiło, poczuli się potrzebni, że ich prasa jest doceniana. Naprawdę to mi się podoba. I jeżeli jest na sali człowiek, który obserwuje moje poczynania i chciałby się dołączyć do ekipy moich tak zwanych współpracowników, bo jest taka ekipa, ma jakiś ten człowiek dobre pomysły albo chciałby zrealizować jakiś wspólny projekt, to ja jestem otwarta na rozmowę. Dlaczego? Dlatego, że taka jestem. Lubię, kiedy coś się dzieje, kiedy jest szum w temacie. Lubię zauważać i doceniać fajne inicjatywy artystyczne. Ba, ja nie mam zamiaru rezygnować. Albert Einstein powiedział kiedyś, że wszyscy wiedzieli, że tego się nie da zrobić, ale przyszedł ktoś, kto nie wiedział, że się tego nie da zrobić i to zrobił. I mogę z całą pewnością powiedzieć, że ja jestem tym kimś. Oczywiście mieszmy siły na zamiary, ale na przykład chodzi mi po głowie komiks taki klasyczny komiks. Weźcie sobie jakieś stare wydania, nie wiem, Batmana, Himena, czy chuj wie kogo, czy te. Chodzi mi po głowie również animacja. Chodzi mi po głowie, żeby na przykład książkę Alvetor, w której będą elementy kosmologii, pokazać na, na przykład, albo reklamować w jakimś na przykład centrum naukowym. No takie mam pomysły. Ba, ja chętnie słucham pomysłów innych bliskich mi osób. Na przykład Magdy Paluch która jest moją agentką-asystentką. Mam agentkę-asystentkę, czy to się komuś podoba, czy nie? Czy to znaczy, że mając agentkę-asystentkę jestem bucem? Nie. To znaczy, że poprosiłam tę osobę o pomoc. Osoba się zgodziła. I współpracujemy. Proste. I możecie mnie opierdalać, zjebywać, zabraniać, fukać. Możecie mnie, nie wiem, ekskomunikować, udzielać mi repryment... No dobra, a propos repryment, to już mówiłam, że kiedyś to słyszałam, to już się zaczęła a propos opowiadania Alda oraz Katarzys, które zostało niestety wydrukowane na łamach science fiction, fantasy and horror u Roberta Schmidta. Wtedy. Nie wiem, czy to mi coś dało, ten do debiut, praktycznie nic mi nie dało. W dossier też jakoś marnie wygląda ta publikacja, ale chuj z tym. Wtedy i tam kiedyś miałam tak zwaną czelność się wypowiedzieć na forum fantastów. Zresztą w macie, że skoro wszyscy chcą czegoś nowego bo, tak, bo taki był pogląd żeby coś nowego napisać każdy uważał tam, że wszystko już było i nowa krew jest potrzebna no to ja stwierdziłam, że skoro chcecie to, to macie coś nowego napisałam, macie ale zamiast stwierdzenia, że dobra robota czy coś tam, dostałam zjeby w tym od redaktora Schmidta no cóż a jedna pani redaktor z wydawnictwa Supernowa, patrząc na tekst IMAR, stwierdziła, że <śmiech> nie wie, co z tekstem zrobić. Ona by wywaliła połowę, a zresztą skleciła czytadełko. No i też od początku zjeby do końca. No i tyle w temacie. Zjeby za moją twórczość czy pomysły dostaję od początku. Można powiedzieć, że się nie tyle przyzwyczaiłam, co im bardziej mnie ktoś zjebuje w temacie, tym ja bardziej się nakręcam na to, żeby ten temat zrealizować. I to jest fakt, że ja Wam bardzo, z moi zjebywacze, dziękuję. Stworzyliście potwora. Możecie sobie pogratulować. Ja sobie też gratuluję, ponieważ kocham potwory. No a skoro kocham, no to idę wzdychać miłośnie wiośnie. Czyli się teraz oddalę w celach niecnych, ale zaraz wracam, gdyż jestem namolna i jeszcze Was z lekka pognębie usznie. Poproszę o muzykę kompatybilną do audycji, Czyli, mówiąc tradycyjnie, gramy, gramy, śpiewamy, to ja, krwawa kałuża po przerwie, gadam do Was ponownie, teraz będzie gadanie zupełnie w ogóle i nie zahaczające nawet o daleko idące znaczenie słowa merytorycznie, a mianowicie teraz będzie gadanie o Facebooku. Czy twierdzę, że Facebook jest niemerytoryczny? Hm. Dobre pytanie. Będzie o tym również, że portal sprawił, że się utwierdziłam, tylko on w mojej tak zwanej analogowości oraz w tym, że ja po prostu nie pasuję do tego rodzaju miejsca. Po prostu nie lubię Facebooka. Dlaczego nie udzielam się na fejsie w kwestii dyskusji oraz wywalam się sama albo na moją prośbę z grup dyskusyjnych fejsowych? Nie napierdalam elaboratów w temacie wypowiedzi jakichkolwiek, do kogokolwiek. Kiedyś, owszem, napierdalałam elaboraty ale przestałam i nie interesuje mnie tam gdzieś tocząca się emocjonalnie nacechowana dyskusja uważam i nie niezmiennie, że dyskutowanie na fejsie to marnotrawstwo czasu energii elektrycznej łącza notowego, a co najważniejsze marnotrawienie to słów jest szkoda mi słów na dyskusję fejsowej, możecie kochani zrobić z tą wiedzą co chcecie, mam to w dupie, jeżeli ktoś chce ze mną pogadać, to Niech do mnie zadzwoni, albo się umówi na spotkanie w rzeczywistej rzeczywistości. Oczywiście można polemizować z tą tezą, że w dupie mam dyskusję na fejsie. A te polemiki mnie też mało obchodzą, może to dla kogoś będzie szokiem, takie moje stwierdzenie, że nie uznaję fejsa jako podstawy relacji międzyludzkiej, nie uznaję fejsa jako źródła wiedzy o człowieku, nie uważam, że analizowanie mojej fejsowej ściany do czegokolwiek służy, nie przekonuje mnie stwierdzenie moich notowych absztyfikantów, że już mnie dobrze poznali, gdyż byli na mojej ścianie. Nie uważam, żeby fejs był mi do czegokolwiek innego potrzebny niż tam do jakiejś promocji, jakichś tam moich dokonań na niwie, jakiejś tam literatury. Co więcej, powiem to teraz i nie będę powtarzała. Ja sobie na fejsie męża nie szukam. Tak kochani, byłam i nadal jestem posądzana, że jeżeli się kogoś tam fotami zachwycam, czy lajkuję wypowiedzi, czy coś, a i przy okazji ten ktoś jest mężczyzną, to od razu się za tego pana wzięłam podrywaniowo. Albo, że naprawdę się zakochałam się, w tym panu oczywiście, się. No cóż, nie wzięłam się, nie podrywam nikogo na fejsie, nie podrywam nikogo generalnie. Ja w ogóle nie wierzę w coś, co się nazywa podryw fejsowy, cokolwiek to znaczy. Nie uważam, że posiadam takowe skłonności podrywaniowe i nie mam zamiaru przepraszać za to, że niekiedy bardzo szczerze okazuję swój zachwyt. Często używam słowa, że kogoś albo coś kocham, i umieszczam to na fejsie oczywiście, ale to jest po prostu wyraz mojego najwyższego uznania dla tego kogoś albo dla czegoś tegoś. Nie ma to nic wspólnego z poszukiwaniem sobie partnera albo nie poszukiwaniem sobie partnera. A propos partnera, uważam również, że Facebook wywołuje tak zwany wtórny analfabetyzm emocjonalny ludzki. Jestem postrzegana jako dziwaczka, gdyż wolę na przykład nawet do obcego człowieka, czyli tak zwanego znajomego fejsowego zadzwonić i pogadać przez telefon, gdyż na przykład Skype, nie używam tego programu. Kiedy dzwonię do obcego kogoś, człowieka, którego znam li jedynie w cudzysłowie z Face'a, to jest tak, że <śmiech> facecie myślą wtedy, że ich właśnie podrywam, a kobiety, że niby też. Albo, że jestem jebnięta, albo, że jestem lesbijką, albo, że tam coś chcę oszukać, wykorzystać. To jest dla mnie nie tyle przykre, co niekoniecznie logiczne i zrozumiałe zachowanie. Po prostu tego nie rozumiem. Takiego zachowania nie rozumiałam nigdy i nigdy nie zrozumiem. Nie wiem, skąd wynika takie odniesienie się do mnie się, ale mniemam, że to ci ludzie mają jakiś problem z nawiązywaniem relacji międzyludzkich właśnie, czyli pozafejsowych i że wszystko chyba dla tych ludzi się z dupą kojarzy ewentualnie z seksem. Byłam posądzana o posiadanie romansu facebookowego, o posiadanie romansu smsowego, o posiadanie romansu internetowego. To, cokolwiek to znaczy, gdyż pozwalałam sobie na swobodną wymianę zdań i szczerość, a takie moje wypowiedzi były oczywiście nadinterpretowane. Nie można z nikim rozmawiać, nie można do nikogo pisać maili, bo od razu jest romans i jakieś dziwne akcje. Współczuję tym mężczyznom czy tam samczykom raczej, bo takie coś, takie wnioskowanie świadczy o jakichś ich deficytach emocjonalnych. Fakt, że lepiej mi się rozmawia z mężczyznami świadczy podobno, że podświadomie sobie szukam popychacza i że jestem niedopchnięta permanentnie oraz że jestem sfrustrowana. Cóż... I teraz powiem jedno. Nie będę z nikim obcym rozmawiała na fejsie. Proste. Nawet nie będę rozmawiała z ludźmi, którzy myślą, że mnie znają, gdyż napisałam do nich szczere maile. Nie będę rozmawiała na fejsie nawet z kimś, kogo miałam okazję spotkać w rzeczywistości. Jeżeli ktoś chce ze mną rozmawiać, niech się ze mną skontaktuje poza fejsem. Można, a nawet trzeba. Ludzie się tak ze mną kontaktują i żyją. I współpracujemy. I się znamy. I nie mam z nimi romansów, ani nikt, nikogo nie rucha, ani oni mnie, ani ja ich. Ani dosłownie, ani w przenośni. I teraz dochodzę do clue wypowiedzi. Wielokrotnie chciałam się skasować z Face'a, naprawdę, ale nie mogę, z kilku powodów. I nie dlatego, że na kasowanie profilu się czeka trzy miesiące. Ja jestem cierpliwa. Z kilku powodów się nie wykasowałam z Face'a. Po rozmowach realnych z kilkorgiem osób, które mi po prostu dobrze zrobiły na, te głow na, na głowę te rozmowy, w tym się nie wykasuje z Face'a z powodu tzw. literacko wydawniczego oraz z tego, że z mojej tak zwanej inicjatywy powstały na fejsie fanpage niniejszego programu, na przykład, czyli krawa kałuża, moich dwóch powieści Imar i Alvetor, jest fanpage powstającego filmu na podstawie Alvetor, jest fanpage cytrynowej śmierci, książki, którą aktualnie piszę, jest fanpage pod tytułem Ściana Magdaleny, gdzie mam zamiar wrzucać pierdolety, które otrzymuję niekiedy w wiadomościach prywatnych i kiedy mówię ludziom o tym, że właśnie pierdolecie, którego dostałam na privie to mi owi ludzie nie wierzą. W takim razie, żeby udowodnić bzdury i debilozy, pokazać to światu, stworzyłam ścianę Magdaleny. Do tego jest owa ściana stworzona. Powtarzam, dodam jeszcze, że zamierzeniem programu Krwawa Kałuża nie było rozstrząsanie moich osobistych kwestii, ale skoro się takowe pojawiły rozstrząsania i pojawiły się na Facebooku, tak już zaczęły mi te kwestie osobiste przeszkadzać i zaczęły mi przeszkadzać jakieś emocjonalne wpierdalanki na Facebooku właśnie. Dlatego uznałam za stosowne, żeby owe emocjonalne wpierdalanki oraz nadinterpretacje słów moich wziąć i zjebać w programie. Mam nadzieję, że wypowiedziałam się jasno i klarownie, że nie będę musiała do tematu wracać. Jeżeli ktoś chce wyrazić swoje uwagi do programu, proszę to zrobić na stronie fejsowej programu albo się skontaktować z administratorami strony w temacie. Proszę do mnie nie pisać na fejsie wiadomości prywatnych, gdyż nie odpowiem na nie. Proszę nie oczekiwać, że będę przetrząsała Facebooka i poszukiwała jakichkolwiek odniesień wypowiedziowych do mojej osoby albo do mojej twórczości jakiejkolwiek. Proszę nie zwracać się do mnie nieoficjalnie. Proszę się do mnie zwracać oficjalnymi torami wymiany informacji i na odpowiednich stronach do tego stworzonych czy fanpage'ach. Powtarzam, nie gadam z nikim przez, na fejsie przez czat. Nie oczekuję zrozumienia. Temat uważam za zamknięty i ogłaszam przerwę melodyczną. Wracam po przerwie z kolejnymi zjebami a propos Facebooka oraz lajkowania w stron AK fanpage'ów, y, w tym moich. Muzyka. To znowu ja krwawa kałuża w odsłonie trzynastej audycji i po przerwie melodycznej. Mam teraz zamiar powiedzieć, że nie zaproszę nikogo osobiście, znaczy nie wyślę zaproszenia do lajkowania fanpage'a programu, ani do lajkowania fanpage'a jakiegokolwiek, nie wyślę zaproszenia, fanpage'a, którym administruję ja albo inny administrator. Administratorom fanpage y stron moich powieści Czy tam powieści mojej obecnie pisanej Zabroniłam zapraszać kogokolwiek Do lajkowania stronowych. Tak samo fanpage filmu Alwetor Na podstawie książki Alwetor Białe Miejsce Do tego zapraszała do lajkowania Nikogo nie będę I niech reżyser firmu, filmu Paweł Kryza też tego nie robi. Oficjalnie tego zabraniam. Jeżeli ktoś polubi te strony, to zrobi to z własnej nieprzymuszonej woli. Kiedyś straciłam kilka godzin na zapraszanie ludzi do lajkowania jakiejś strony, bodajże alwetor i chyba, tak, i, tak, i chyba yy, i reakcje ludności były wszelako różne. Trudno, zaproszenia poszły, nie, proszę je zignorować, jak również proszę nie wysyłać mi zaproszeń do grona znajomych. Gdyż nie przyjmę. Ja już nikogo nie zapraszam i nie przyjmę zaproszeń od nikogo. Co spowodowało moje uparte i zgorzkniałe zachowanie. Mianowicie szale goryczy <śmiech> przelało um, fakt, że któregoś raz szukałam sobie wesoło reżysera albo kandydata na reżysera do projektu filmowego ale już mam reżysera. Projekt filmowy się aktualnie dzieje. W chwili tak zwalnej słabości i niemyślenia wysłałam zaproszenie do grona znajomych niejakiemu Łukaszowi Pytlikowi. Mimo, że Pan ów robi chujowe filmiki, grozy, czy tam horrory, brałam pod uwagę w kwestii Brałam pana Pytlika pod uwagę w kwestii współpracy. W końcu to jest reżyser. Chujowy, ale reżyser. Pan Łukasz Pytlik oczywiście nie przyjął zaproszenia tak znajomych ode mnie, gdyż po pierwsze wyraziłam się szczerze, że nie podoba mi się jego film krótkometrażowy, utrzymany w klimacie grozy, pod tytułem Małe Pluszowe Sekrety, czy Te Małe Pluszowe Sekrety. Chuj z tym. Pan Łukasz Pytlik odpowiedział, wypowiedział się w temacie mojego zachowania. Oficjalnie na fejsie stwierdził, że jestem zgłoszkrzniała i że w ogóle jestem jakaś tam dziwna. Nie pamiętam dokładnie. Ogólnie rzecz biorąc Mimo wszystko. Zaproszenie kogoś do grona znajomych na fejsie jest dla mnie czymś w rodzaju mam tego kogoś pod ręką. W razie czego? Jednak może pan Łukasz Pytlik stwierdził, że sobie nie wiem, dupy szukam na przykład. Ja otwarcie powiedziałam, że nie podoba mi się jego film Mit, Mit, Matylda i że generalnie nie przyjął mojego zaproszenia do znajomych, ale mimo ze strony pana Łukasza, że poinformował mnie o swojej decyzji. Dwoma zowkowymi słowami raczej nie na priwie oraz wypowiedział się, przypomnę, na fejsie oficjalnie, analizując moją strukturę emocjonalną oraz oceniając moje zgłoszenie cóż. Tego rodzaju wypowiedzi są świadectwem, że człowiek ów nie jest ani w jednym milimetrze kimś, za kogo się u, u, podaje albo za kogo go uważałam. Dodam, że ja pana Łukasza Pytlika nie znam osobiście. Również do, równie dobrze mogłabym powiedzieć, że jest nadętym bucem, któremu się zdaje, że umie robić filmy, a tego nie powiem, bo po co? Powiem mianowicie teraz, utrzymuję moją decyzję o nieprzyjmowaniu zaproszeń do, od, od obcych ludzi na fejsie, nie wysyłaniu zaproszeń do znajomych, ani nie wysyłanie zaproszeń do lajkowania fanpage, y, którymi ogólnie rzecz biorąc zarządzam. Zjeby dostanie ten, kto ten zakaz złamie. Mam również prośbę do ludzi z grona moich fejsowych znajomych. Kto nie chce być w gronie tych moich fejsowych znajomych, proszę niech się z tego grona usunie. Natychmiast. To jest tylko jedno kliknięcie. No dobra, dwa. Powodów pouczeń. Po, czy po, po powodów usunięcia nie wnikam, ale nie chcę być nikomu kością w gardle, nie życzę sobie dostawać pouczeń na privie, na przykład, że przeklinam, że wklejam zdjęcia wikingów, albo że mówię oficjalnie komuś, że go kocham, a mimo, że go nie kocham, no i traf tu za nią, normalnie głupia jakaś. Proszę, mnie również nie przysyłać, mm, pr proszę mi również nie przysyłać wiadomości prywatnych z prośbą o lajki, o wzięcie udziału w, ko w jakimś konkursie. Nie wiem, czego ten konkurs byłby, miałby dotyczyć: o wysłanie SMS-a na bloga, o coś tam, coś tam, coś tam. Proszę tego nie robić. Panów, szanownych, proszę również o nieprzysyłanie mi żadnych naklejek serduszek, propozycji martrymonialnych, zdjęć swoich fiutów. Pozdrawiam pana, który mi przysyłał i mówię idź się lecz na głowę chłopaku, a jeżeli się leczysz, to zmień lekarza albo medykamenty zmień, które przyswajasz, bo nie działają. A propos horroru i grozy, to w kolejnej odsłonie krwawej kałuży, mianowicie odcinku 14 mam zamiar zjebać po raz kolejny pana szanownego dzikiego bandziora, naczelnego redaktora portalu Dzika Banda z powodu tego, że nazwał pisarzy grozy dziećmi z sierocińca, że tak się zachowują. I zamierzam zjebać kilka osób z pola polskiego horroru i grozy za to, że myślą rozporkiem, a nie głową. Ale to w następnym programie. Mam zamiar również zjebać fakt, czego pierdolenia głupot przy naprawdę poważnych inicjatywach. Czyli żeby się, kurwa, wzięli do roboty ci, co w tych projektach są uwzględnieni, a nie pierdolili trzy po trzy i tylko oraz wyłącznie dla netowego lansu. Wszystko się wyjaśni w programie 14. Krwawej Kałuży i liśnić będzie jak świeżo wylizane psie jaja. Serdeczności aż do kości i niech Wam leką będzie, to mówiłam ja, krwawa kałuża i mam w dupie, czy ktoś mnie słuchał, czy nie. Bo to jest już koniec audycji 13. Bo to jest już koniec. Do usłyszenia, moi kochani, w grozie umiłowani. Do usłyszenia.